Radia czwartek, 2 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła. Serwis Anna zaleśna Sewera i Benjamin Filip. Ponad 50 zabitych po zatonięciu trawlera u wybrzeży Kamczatki trwa akcja ratunkowa. Poszukiwanych jest kilkanaście osób. Na razie była rozmowa dyscyplinująca, będzie też postępowanie wyjaśniające krakowskiego AGH. Matka Andrzeja Dudy zbierała podpisy pod jego kandydaturą na uczelni, na której wykłada. Rosyjscy studenci będą budować kosmodrom. pomogą nadrobić kilkumiesięczne opóźnienie. Ale na początek katastrofa rosyjskiego statku rybackiego na Morzu Ochockim. Zginęły 54 osoby. Do zatonięcia dużego trawlera przetwórni doszło 330 kilometrów od wybrzeży Kamczatki. 63 osoby ratownicy wyciągnęli z wody, której temperatura wynosiła około 0 stopni. Wszyscy zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali w mieście Magadan. Trwają jeszcze poszukiwania 15 osób, podaje agencja TAS. Na jednostce daleki wschód pływali głównie Rosjanie, ale także obywatele m.in. Ukrainy i Litwy. Jak podają rosyjskie media prawdopodobną przyczyną, tragedii było zderzenie z Górą Lodową, a straulera nie został wysłany sygnał SOS. Władze AGH będą wyjaśniać, czy na terenie uczelni doszło do agitacji politycznej. Profesor Janina Milewska-Duda, prywatnie matka Andrzeja Dudy, kandydującego w wyborach prezydenckich z ramienia PiSu, miała zachęcać studentów do podpisywania listy poparcia dla swojego syna. Na nagraniu z wykładu przyznaje, że nie powinna tego robić, ale dodaje, że prosił ją o to syn. Wczoraj rektor Akademii górniczo hutniczej przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z wykładowczenią, Dalsze kroki w tej sprawie władze uczelni uzależniają od postępowania wyjaśniającego, informuje rzecznik uczelni Bartosz Dębiński. Jesteśmy tym faktem, mówiąc szczerze, zaskoczeni. Będziemy to analizować, będziemy to badać, dlatego że uczelnia powinna być i z założenia jej z politycznym. I prowadzenie agitacji wyborczej w szkołach czy na uczelniach jest zakazane przez ordynację wyborczą. Andrzej Duda całą sprawę komentuje tak.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 Prawnik, wydział prawa, znajomość prawa, wszystkie te trzy rzeczy składają się tutaj w bardzo nieoczywistą i raczej wstydliwą całość. Andrzej Duda został oficjalnie zarejestrowany jako kandydat w wyborach prezydenckich. Zebrał 1 600 tysięcy podpisów. Prokuratura w Braniewie wszczęła śledztwo w sprawie dwóch napadów na Polaków w obwodzie kaliningradzkim tuż przy granicy. Najpierw przed przejściem Mamonowo-Grzechotki zaatakowany został mieszkaniec powiatu Bartoszyckiego. Potem pobito tam także 67 latka spod Litzbarka Warmińskiego. Tydzień temu również z kolei ktoś ostrzelał samochód, którym jechali trzej Polacy. Sprawcami tych wszystkich napadów są prawdopodobnie te same osoby funkcjonariusze CB kilka dni temu zatrzymali cztery osoby z Polski i Rosji, które mogą mieć z nimi związek. Nie protestujemy tylko dla podwyżek, zapewniają nauczyciele. W całej Polsce trwa akcja protestacyjna. Szkoły są oflagowane i oplakatowane. Szefowa oddziału ZNP w Koszalinie Małgorzata Chyła przypomina, że postulatów jest sześć i wszystkie są równie ważne. Przede wszystkim żądamy zwiększenia nakładów na edukację. Żądamy również poszanowania zawodu nauczyciela. Domagamy się również zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli ale też podwyżek wynagrodzeń. Od trzech lat tej podwyżki nie było. Nauczyciele zarabiają za mało. Stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga, która na dzień dzisiejszy wynosi 3,660, a średnią krajową 4,379. 18 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje ogólnopolski protest w Warszawie. W marszu ma wziąć udział ponad 10 tysięcy osób. Rosyjscy studenci pomogą w budowie kosmodromu. Jak informuje rozgłośnia ECHO Moskwy, powodem są opóźnienia w realizacji tego projektu, które przekraczają już cztery miesiące. Wastocznej powstaje w obwodzie amurskim w pobliżu miast Swobodny i Uglegorsk. Dzięki niemu Rosja uniezależni się od dawnego rosyjskiego kosmodromu Bajkonur, który znajduje się na terytorium Kazachstanu. Z Wastocznego startować mają zarówno statki transportowe, jak i załogowe. W tym roku planowany jest pierwszy start rakiety bezzałogowej. Niedawno rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin zapowiedział, że jeśli kosmodrom nie zostanie oddany do użytku na czas, to polecą głowy. Gazeta komiersant doniosła, że firmy wykonawcze nie są w stanie roz zliczyć się z ponad 16 miliardów rubli, czyli z równowartości około 70 milionów złotych. Według Radia ECHO Moskwy, aby nadrobić stracony czas, Ministerstwo Budownictwa zamierza zaangażować do pracy studentów. Według niepotwierdzonych informacji z tego powodu część uczelni zmieni terminy letniej sesji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Tą relacją kończymy ten serwis trójki, skrót o 6.30. Z północnego zachodu nadal napływa chłodne i i chwiejne? Chwiejne polarnomorskie powietrze. W dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami możliwe przelotne burze, a także krupa śnieżna. A w górach spadnie nawet 10 cm śniegu. Ciśnienie rośnia, temperatura od 4 stopni w Suwałkach, Holsztynie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Lublinie. 6 w Trójmieście, Pile i Rzeszowie. Do 7 stopni w Szczecinie. No chwiejne jest. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski Autopromocja Jak Państwo zapewne wczoraj słyszeli w audycji popołudniowej jest konkurencja Nie biegam, bo nie lubię Okay. Witamy serdecznie, 11 minut po 6. Nie biegam, bo nie lubię wczoraj audycji popołudniowej, zainaugurowano, ale jest też akcja Leże, bo lubię i obie akcje jakoś się muszą dogadać ze sobą, ale myślę, że tak właśnie będzie. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zapraszamy do trójki i z tego co widzę, bo testowali państwo wczoraj przez cały dzień nasz nowy system trójka osobista i raczej się podoba. To cieszy. time Ładnie można melodyjnie o miłości. 15 minut po szóstej. Pani Grażyna dopytuje, czy nosy nam bardzo urosły po wczorajszych oszustwach. Mamy piękne, zgrabne noski. Chyba Wszystko ty. Wszystko jest dobrze. Chyba ty. E, troszkę ponoszukiwaliśmy wczoraj, ale tak się jakoś poskładało. A... Tak widzę, że ty chyba <śmiech> dalej oszukujesz, w patrzę na <śmiech> Bo będę zahaczał o mikrofon A jest wyjaśnienie, czy wczoraj ten, Te silniki w, w rowerach W kolażówkach to no Właśnie, to żart, ile wczoraj ciekawe się przeglądało gazety poszukało się tych informacji A tyle dzisiaj jest jeszcze ciekawsze zajęcie Bo trzeba znaleźć te informacje, które dementują <grym> Te informacje Te informacje z wczoraj To jest fascynujące, gdzie je gazety umieściły Na razie nie znalazłem, więc chyba rzeczywiście te silniczki Moim zdaniem to była prawda Nie, nie, nie, nie to, to na pewno Ale nos, nos, <grym> nos tu mówi wszystko Dziś 2 kwietnia i na nas z pierwszych stron gazet spogląda oczywiście on, Paweł II, dziesiąta mm -hmm. rocznica śmierci, papieża Polaka, takie ładne ciepłe zdjęcia, tak to wszystko wygląda no, chyba w dobrym momencie, dziś Wielki Czwartek, to wszystko się tak układa. No ale też oczywiście sporo refleksji na nasz temat z cyklu, co nam zostało z nauk Jana Pawła II. Tak czy inaczej Jan Paweł II jest na okładkach dzisiejszych gazet i Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza i nasz dziennik oczywiście. Ale nie tylko. A poza tym co? Podatki bez rewolucji to Rzeczpospolita. Rząd nie zgodzi się na prezydencki pomysł rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. I to rzeczywiście rewolucja w rewolucji, można powiedzieć, bo już zaostrzyliśmy sobie apetyty. Poza dziesiątą rocznicą śmierci tutaj gazeta Wybocza duży tekst poświęca Janowi Pawłowi II zatytułowany Wielki Nieobecny nie, także jeszcze o tym, że przewo przewozy regionalne odżyją. 51% udziału w największym przewoźniku w kraju przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu w zamian spółka dostanie 750 milionów złotych pomocy publicznej. Czytamy w gazecie wyborczej. Sąd liczy głosy. Nasz dziennik. Sąd nakazał burmistrzowi warszawskiej Białołęki przedstawienie kart z głosami nieważnymi z ostatnich wyborów samorządowych, a to w protestów składanych do sądu. Schetyna przyznaje, byliśmy naiwni wobec Rosji. Szef polskiego msz tu mówi Jedno robi jednak drugie, zauważa Gazeta Polska codziennie. To od razu zachęcę, 8.13, Salon Polityczny Trójki. Gościem Baty Michniewicz będzie dziś Grzegorz Schetyna. A co powie, to się okaże. W dzienniku Gazecie Prawnej spogląda na nas Aleksander Kwaśniewski. Tekst w kryzysie liczy się silna osobowość. A obok, i to rzecz ciekawa, uczelnie publiczne na sprzedaż rząd rozważa prywatyzację szkół wyższych, w których kształci się mało studentów i które przynoszą straty. Super Express wraca do wczorajszego tekstu w konkurencyjnym tabloidzie. Pyta, czy matka zaszkodzi Dudzie, afera podpisowa na uczelni. A fakt, który tę sprawę wczoraj ujawnił, dziś a do drugiemu sztabowi dokłada swoje. Prokuratura bada kłamstwa Kamińskiego. Minister musi się tłumaczyć z zegarka za 37 tysięcy złotych. Sukces faktu, dodatek do tego e, tytułu także. Ale Postanął jest. Zostaną i... niedługo prace naukowe. Motyw zegarka w polityce polskiej. Ciekawe. A może to i temat maturalny. Może. Jest i o matce Andrzeja Dudy, która kaja się za aferę z głosami. Zrobiłam to z porywu serca. No trudno, żeby fakt swojego tematu nie kontynuował. kontynuował. No, a na koniec Toyota skończyła do Polski. To już puls biznesu. Po raz pierwszy ważna część europejskiego biznesu Japończyków znajdzie się poza Belgią. We Wrocławiu powstanie Centrum Usług Wspólnych. W Wrocławiu, hankę. no tak. A właśnie. No, wczoraj Uf. wiemy, że Wrocław z trójkowym znakiem jakości będzie. Ciekawe, jak wrocławianie dziś się obudzą z tym. 2, e, 2 i 7 trójek. Wrocławianie, którzy już wstali, mogą zatelefonować? Mogą, Oczywiście. mogą. nie telefonują. Ranek Małpa polski Radio.pl 71335. Jeśli chodzi o wczorajsze żarty, to zdecydowanie nabrał mnie Krzysztof Łoniewski. A co powiedział? Powiedział, że Agnieszka Radwańska i pani Nawratilowa się rozstały, ale w zgodzie... i.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 Baba na psy, zwłaszcza na rudę. Baba na psy, genologiczny rok, liryczny, a jeszcze umocnęło na koniec. To nagranie znajdą Państwo na płycie. To taka trochę inna wersja z mocniejszymi gitarami. Ostatnie na płycie. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej. Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Ktoś państwa budzi w środku nocy i daje zadanie. Wyjrzyj za okno i na podstawie pogody ocen, które święta są tuż, tuż. Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Niestety różnicy ostatnio nie widać. Pogoda znów płata nam figle. I to nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Jak pan widzi, już deszcz pada z dół, tak? Jest zimno cały czas. No jeszcze. ale przed chwilą, pięć minut temu świeciło no słońce. Tak, oczywiście, ale jest zimno. Wiatr okropny ułamie parasolki. No właśnie, słyszymy pewnie, jak on trzepocze teraz. Bardzo. Nie ma pani déjà że mamy taką pogodę, jak mieliśmy w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia? No chyba tak. <głos> troszkę tak. <głos> no rzeczywiście tak to, tak to wygląda w tym roku. Krzysztof Błażejczyk, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Aczkolwiek no, bywają takie lata, że ta przyroda, natura głupieje. Dwa lata temu mieliśmy piękną zimę na Wielkanoc, a że narodzenie było cieplutkie. Teraz było troszkę, no, troszkę podobnie, aczkolwiek jeszcze śniegu nie mamy, więc nie narzekajmy. Jeszcze, jeszcze mamy okazję doczekać się śniegu. Ten wiatr z deszczem jest najgorszy. Pocieszający jest jedynie to, że w całej Europie tak mają. Taka pogoda jaką mamy teraz, gwałtowna bądź co bądź, to jest coś co jest ciekawe dla łowców burz? Pogoda faktycznie taka dynamiczna, jest interesująca. Artur Surowiecki ze Stowarzyszenia Skywarden Polska. Dlatego bo czasami trudno prognozować przebieg tych zjawisk. Czyli co, macie więcej do myślenia? Tak, bo właśnie tak jak dzisiaj mamy dużo komórek konwekcyjnych. Wiatr niby powinien już osłabnąć, bo niszczy nam się wypełnia, gradient baryczny spada, a tymczasem jak taka komórka konwekcyjna przechodzi, zaczyna bardzo mocno wiać. To jest normalne o tej porze roku? Nie. A Pan odnosi takie wrażenie, że jest normalne? Chyba nie. Bardziej nietypowe jest to, że w grudniu mamy ciepło, że w grudniu nie mamy zimy. To jest bardziej nietypowe i tego właściwie nie oczekujemy. Zawsze oczekujemy, że gdzieś w połowie grudnia, pod koniec grudnia ta zima się rozpoczynała i zobaczymy jak to będzie, bo rzeczywiście ostatnie zapisy są bardzo nieciekawe pod tym względem. Natomiast ta Wiosna od lat zawsze była taka przekropna, zmieniająca się od plus 20 do niemalże minus 5 stopni poszczególne dni. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, gdzie były święta wielkanocne i jako taka mała dziewczynka biegałam w sukience z krótkim rękawkiem, tak? E... A nie było takiego wiatru, co pewnie słychać? No właśnie. E... No właśnie, coś takiego. Nie było, na pewno nie było i chciałabym naprawdę dożyć takich świąt wielkanocnych, kiedy będzie znów ta sukienka z krótkim rękawkiem, powiedzmy, tak? No oczywiście wiosna już jest. Jest i chcielibyśmy, żeby było pięknie i słonecznie. Maria Waliniowska, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale w naszym klimacie tak bywa, że i w kwietniu może padać przelotny śnieg i w północno-zachodniej cyrkulacji może przychodzić chłodniejsza masa powietrza. Kiedyś, ponieważ ja już mam swoje lata, Wielkanoc świeciło słońce i no, było ciepło. Na Boże Narodzenie było dużo śniegu. Co z gwałtownością tych zjawisk, które obserwujemy? Ta dynamika Rzeczywiście nasila się, to znaczy one zawsze były, z tym, że często kiedyś było i a trąb powietrznych kiedyś było mniej, bardzo silnych wiatrów było nieco mniej, aczkolwiek one zawsze były, one zawsze nas dotykały. Trąba powietrzna, która przeszła na wschód od środy wielkopolskiej nie była silnym zjawiskiem, nawet jak na warunki polskie. Myśmy obserwowali już trąby powietrzne o skale F3, nawet dochodzące do F4 na terytorium naszego kraju, natomiast trąba powietrzna, która przeszła w rejonie środy wielkopolskiej po zniszczeniach można oszacować tą siłę na górne F1 może z pogranicza F1 i F2 F2, czyli drugi stopień w skali, w której mierzy się siłę tornad zwanych trąbami powietrznymi. Najsilniejsze zanotowane w Polsce tornado o sile F4 szalało w 31. roku w okolicach Lublina natomiast tornado, które wystąpiło w 2008 roku na Opolszczyźnie miało siłę F3. Kuba Witkowski pytał o pogodę. Bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę, powiedzmy, wieczorem z Arturem. Nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega nie patrzy. A ja, jak Śliczni panowie Sześć lat po świecie tułał się człowiek A tutaj Polska i harfa eolska W ogóle cud jak znot Wirka, wirka Mam piszę pod spodem taki tekst. Dobrze go 6.30, już jest. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna Sewera. Prokurator chce dla niego dożywocia. a samoskarżony prosi o sprawiedliwy wyrok. O 10 przed krakowskim sądem finał procesu Mirosława L., oskarżonego o brutalne zabójstwo Dawida Korneckiego w centrum Krakowa. Do morderstwa doszło we wrześniu dwa lata temu. Mirosław L. zaczepił studenta na ulicy Grodzkiej. Dawid zginął od dwóch ciosów zadanych nożem. Pijanego Mirosława L. kilka chwil później zatrzymała straż miejska. Mężczyzna przed sądem przyznał się do zabójstwa. Tłumaczył, że morderstwa dokonał z głupoty i pod wpływem alkoholu. Ta zbrodnia odbiła się szerokim echem w całym kraju. W proteście przeciwko niej ulicami Krakowa przeszedł marsz przeciwko przemocy. Będzie pomoc dla poszkodowanych w wichurach, które w ostatnich dniach spustoszyły wiele miejsc w kraju. Premier podczas specjalnej telekonferencji z wojewodami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa obiecała wypłacenie 6 tysięcy złotych za pomóg najbardziej potrzebującym. Pieniądze mają do nich trafić do świąt, mówi rzeczniczka rządu Małgorzata kida błońska Pani premier dała bardzo mocne zalecenie dla wojewodów, żeby te zapomogi, ta pomoc do 6 tysięcy złotych była wypłacana tym osobom, którym to się należy jak najszybciej, żeby służby wojewodów i w gminach pracowały non stop. Na bieżąco w tej chwili podjęli działania tak, żeby ta pomoc mogła być jeszcze przed świętami. W wichurach lekko rannych zostało 7 osób, wiatr uszkodził około 400 budynków. Po nieudanej próbie w lutym wreszcie odbyła się aukcja bagaży zagubionych na rzymskim lotnisku Fiumicino. Licytowało 200 osób. 28 lutego aukcję odwołano, ponieważ 500 chętnych nie mogło zmieścić się w żadnym pomieszczeniu lotniska. Tym razem wynajęto salę taneczną, ale właściwie była niepotrzebna. 15 tysięcy przedmiotów wystawionych na sprzedaż rozeszło się bardzo szybko, gdyż kupić można było całe zamknięte walizki i to w pakietach po 4 czy pięć. Nie było wiadomo, co jest w środku i niektórych spotkała miła niespodzianka, gdy były to telefony komórkowe. Mobójcze najnowszej generacji czy przenośne komputery. Można było jednak trafić na suszarki do włosów, parasole czy lalki z gałganków. Dyrekcja Rzymskiego Portu Lotniczego ma obowiązek przez rok przechowywać zagubione bagaże. Potem można je sprzedać na aukcji. Marek Lener, Polskie Radio. Rzym. Na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o siódmej. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr umiarkowany, dość silny i porywista, temperatura od 4 stopni w białym stoku Legnicy i Bielsku Białej, 5 w Warszawie, Piotrkowie, Kielcach i Zielonej Górze, 6 w Trójmieście, Słupsku i Krośnie, do 7 stopni w Świnoujściu. Jeśli chodzi o pogodę... Z pogodą jest wszystko w porządku, panie redaktorze. Stosując się do przysłowia kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, no to mamy wszystko. Trójka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 Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin, blend hydroksylinowo-sodowy 340 mg, tabletki do rozgryzania i rzucia, objawowo w soku żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wywołanym przez czynniki w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Bioprofil Polska Spółka so.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma. Czy będzie dziś karp? To w sprawie tej pomieszanej pogody. No bo i okres przedświąteczny, no i gdzie nie gdzie biało. Napisał słuchacz Ranek Małpa Polskie Radio A oj kusi to. Ale nie, nie będzie. What you want? Zapraszamy do trójki 71335 Tak, lubimy od czasu do czasu, jak się Państwo swoimi troskami, dylematami dzielą z nami. Pan Rafał z Poznania. Taki dylemat dziś posiada Nawet duży, jak napisał Czy wybrać ciepłe łóżko, czy zimny ziąb Na zewnątrz i ruszyć do pracy, co robić Zaznaczam, iż posiadam jeszcze tak zwany urlop na zadanie Żądanie raczej, ale zastanawia się nad tym pan Rafał. Panie Rafale, no musi pan rozważyć we własnym sumieniu, choć przyznaję, że rzeczywiście taki urlop na zadanie trochę kusi. Love is Romeo and Juliet Love is whatever you do with it Love between a man and a man A woman and a woman Love is doing what you should Or doing what you shouldn't Or otherwise wouldn't Love is the most beautiful word That you ever heard Love is a line from hallelujah Jesus and Buddha Love is a faded sign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 Love is the most beautiful word that you ever heard Love is a state, a place, a noun, a verb Love is a faded sign that you don't see sometimes That's what love is Love is, love is the most beautiful word that you ever heard Love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 To Adam Cohen Za osiemnaście minut siódma Zapraszamy do Trójki. Dziś Wielki Czwartek, a my jak e, co dzień w tym tygodniu jesteśmy w Jerozolimie. Marcin Gutowski odwiedza tam bardzo ciekawe miejsca. Dziś rozpoczyna się, jak Państwo wiedzą, Triduum Paschalne, czyli chrześcijańska Pascha. Jutro swoje święto rozpoczynają Żydzi, ale nasz reporter odwiedził starożytną wspólnotę religijną, Samarytan, w autonomii palestyńskiej. Kata! Jestem Kamal Altif. Pochodzę z jednego z samarytańskich klanów. Są cztery. Altif, Kochen, Sasoni i Sadaka. To jest nóż, którym dokonujemy ofiary. Musi mieć 30-40 cm. Za jednym pociągnięciem powinien przeciąć całe podgardle. Gdy Bóg odbiera od Ciebie ofiarę, nie chodzi mu o to, by zwierzę cierpiało. This is what you see here. Ten głęboki dół to piec. Panuje w nim ogromnie wysoka temperatura. Rozpalamy i podtrzymujemy ogień przez 6 godzin przed ceremonią. Otworów w ziemi jest kilka. W każdym zmieści się 6-7 owiec. Każda rodzina potrzebuje na wieczerze jednej, albo jeśli jest liczniejsza, dwóch. Taka owca powinna ważyć 35-40 kg. Po oczyszczeniu mięsa i wypieczeniu pozostaje kilkanaście kilogramów. Owce pieką się około 2,5 godziny. Dlatego każda musi mieć trochę tłuszczu. Stoi za nami trzy tysiące lat tradycji, ale dziś balansujemy na granicy przetrwania. Brakuje kobiet. Właśnie dlatego nasza starszyzna zdecydowała się zezwolić na małżeństwa z niesamarytankami. By zapewnić rodzinom przetrwanie, mężczyźni wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu żon. Tak zrobiłem i ja. My Matka płakała, gdy wyjeżdżałem. Zginiesz tam, zatracisz się, zapomnisz o korzeniach, rozpaczała. Odpowiedziałem jej, że jeśli nie zaryzykuję i zostanę, też zniknę. My wife from Ukraine. Moja żona jest z Ukrainy. Pojechałem tam i ją znalazłem. Zabiegałem o jej względy przez długie miesiące. Później wróciłem do swojej wioski. Pozostawaliśmy w kontakcie telefonicznym i internetowym, aż w końcu Tania zdecydowała się zaryzykować i zamieszkać w Kirjatluza. Przyjęła naszą religię i wymagające zwyczaje. Doczekaliśmy się dziecka. Takich przypadków jest więcej. Mamy w wiosce już kilkanaście Ukrainek, ale wciąż wielu czeka na dziewczyny. Od Palenisk bije gorąca łuna. Owce ustawiono w szeregach po dwóch stronach wyłożonego kamieniami rowu. Mężczyźni stoją nad zwierzętami okrakiem, zaciskając na nich kolana, tak by się nie ruszały. Owce milczą. Na głos kochena, tutejszego kapłana, mężczyźni wyciągają noże z zapasów, powalają owce na ziemię, przygniatają je swoim ciężarem. Młodzi z drugiego rzędu odsłaniają pod gardla zwierząt. Na śnieżnobiałe kombinezony bryzga krew. Tłum wpada w istny amok. Mężczyźni podskakują, krzyczą, wymachują nożami, zanurzają dłonie we krwi i w dzikim szale biegną, by wymazać nią czoła najbliższych. Później mięso jest oczyszczane i wędruje do ziemnych pieców, tak jak tysiąc, dwa i trzy tysiące lat temu. Na pożegnanie pytam jednak Kamala o współczesność, o to jak na życie Samarytan wpływają bieżące napięcia i konflikty. We have two passport. Mamy dwa paszporty, palestyński i izraelski. Polityka nie jest dla nas. Za mało nas, by ktoś się z nami liczył. Żyjemy tu od tysięcy lat i różni już nami rządzili. Różni też prześladowali. Nie szukamy problemów i nie chcemy ich mieć z kimkolwiek. Starożytną Wspólnotę Samarytan w autonomii palestyńskiej odwiedził Marcin Gutowski. Mamy dla Państwa pięć egzemplarzy książki Marcina, Święta Ziemia, opowieści z Izraela i Palestyny, 71335 smsowo. Poprosimy o Państwa imię, nazwisko i adres do wysyłki. 71335, Święta Ziemia, opowieści z Izraela i Pastel Palestyny. Girls dzisiejsze egzemplarze. Pan Grzegorz z miejscowości Banino, pani Anna z miejscowości Zalasewo, pani Katarzyna z Rzeszowa, pani Maria z Oświęcimia i pani Jagienka z Tczewa. Dzisiejsze egzemplarze otrzymują. Za 9,5 minuty będzie siódma. Krystian Hanke. I tak jak powiedziałem, na pierwszych stronach gazy, a także wewnątrz numerów, bo Rzeczpospolita poświęca y, papieżowi Polakowi świętemu Janowi Pawłowi II, no co najmniej cztery, tak, albo nawet więcej strony, plus jeszcze komentarz redaktora Naczelnego Bogusław Hrabota pisze dziś tak. W istocie można mieć wrażenie, że zamieniliśmy żywego Karola Wojtyłę na obrazek z Aureolą. Stał się odległym świętym z ołtarza. I kończę swój tekst. Wydaje mi się, że zbyt słabo wzięliśmy sobie do serca jego słowa, które wypowiedział jeszcze przed 89 roku, rokiem. Tutaj redaktor naczelny przytacza słowa kardynała Kazimierza Nycza, z którym dziś Rzeczpospolita przeprowadza wywiad. Uważajcie, byście się nie pogubili, kiedy przyjdzie wolność i dobrobyt. Przyszły, dodaje redaktor Naczelny Rzeczpospolitej przyszły, więc trzeba pracować nad tym, byśmy idąc do przodu się nie pogubili między człowieczeństwem i świętością. Tak zatytułowany jest ten tekst na stronie drugiej, a wywiad z kardynałem Nyczem. musimy się nauczyć naśladowania na stronie piątej. Przypomnienie także o papieżu jako proroku Solidarności. O tym także, że no, Ojciec Święty to dziś trochę ikona pop takiej kultury i także patron stron wielu nowych instytucji. I co z tego wynika? Te refleksje y, przewijają się nie tylko dziś w Rzeczpospolitej. Jest już kilkanaście świątyń pod jego wezwaniem, 700 pomników, ale czy żywa pamięć o Janie Pawle II niesławnie? Y, pyta Rzeczpospolita a Gazeta Wyborcza publikuje inne zestawienie. W Polsce działa ponad 1500 szkół i przedszkoli, którym patronuje Jan Paweł II. W ciągu 10 lat od śmierci papieża przybyło ich ponad pół tysiąca, bo, ponadczasowy, bo to ponadczasowy ponad, bo, bo autorytet, tak mówią nauczyciele. No i znów pytanie, co z tego wynika? Stawia gdzieś między wierszami Adam Michnik, który dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pisze. zmiana ja Pawła II był katolicyzmem Ewangelii i miłości bliźniego, a nie anatemy, wykluczenia i wrogości. Był syntezą najlepszych tradycji polskiej kultury pisze Michnik w tekście Wielki Nieobecny ale pisze też. Niestety Jan Paweł II stał się elementem zbiorowej popkultury. Cytowany bywa nieustannie, bez głębszej refleksji. To banalizacja i zanik namysłu nad jego dziedzictwem powodują, że staje się wielkim nieobecnym. Upamiętniony w setkach pomników przestał być obecny w ważnych debatach. A przecież ten wielki człowiek nie był nieomylny. Dziesięć lat powinno wystarczyć, żebyśmy się nauczyli wyzwoleni od szantażu moralnego rozmawiać krytycznie o Janie Pawle II. Dopiero wtedy zrozumiemy, jak wiele mu zawdzięczamy. Jan Paweł II nie zasłużył na kneblowanie, na kamiennych pomnikach. Hmm, czytamy dziś w Gazecie Wyborczej, na stronie pierwszej. Co poza tym, Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Eurolot pada. 31 marca po raz ostatni na polskich i europejskich lotniskach można było zobaczyć samoloty z logo Eurolotu. Państwową spółkę pogrążyła zła strategia i gigantyczne długi. Resort Skarbu nie powstrzymał szaleńczej strategii, która wykończyła polskiego przewoźnika. Na polskim niebie także nowe połączenia i samoloty. Na Linii, które no, jakby rozwijają swój yy, rynek w Polsce. Te połączenia już yy, zdaje się od wczoraj. No, ale to y, także jest y, druga strona medalu, czyli EuroLot. Dziennik Gazeta Prawna pisze, i to rzecz, o której już wspominałem, rząd rozważa prywatyzację szkół wyższych, w których kształci się mało studentów i które przynoszą straty. Y, dokładnie to rząd rozważa, nie wyklucza takiego rozwiązania profesor Darian Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego i powiedziała to na posiedzeniu Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego. Y, dziennik publikuje oczywiście głosy za i przeciw. Trzeba się zastanowić nad możliwością prywatyzowania niektórych uczelni publicznych i drugi głos, pomysł, aby z powodów i ekonomicznych. Umożliwiać przejęcie publicznych uczelni podmiotom prywatnym jest skandaliczne. Ale jeszcze jedna ocena, to profesor Małgorzata Kowalska z Uniwersytetu w Białymstoku. Warto przypomnieć, że poziom finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa należy w Polsce do absolutnie najniższych w Europie, a poziom finansowania studiów z kieszeni prywatnych, przeciwnie, do zdecydowanie najwyższych. To musi się zmienić, przekonuje profesor Kowalska. Jeśli mowa o edukacji, to dziennik pisze także o buncie prywatnych przedszkoli. Placówki niepubliczne nie chcą do rządowego programu przedszkole za Złotówkę, bo oferowane stawki są za niskie, a ogłaszane konkursy niejasne. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Na koniec dodam tylko, że nasz dziennik, jak dowiedział się i pisze to na stronie pierwszej, e, publikuje, że ceremonię pogrzebową Danuty sieć główny, czyli Inki na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku zaplanowano na 3 września. To data urodzin sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK zamordowanej przez UB. Pożegnanie Inki we wrześniu. Przeczytamy o tym w naszym dzienniku. To Poranna Prasa i Krystian Hanke za 4,5 minuty siódma, czyli za 4,5 minuty serwis. I'm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 Żegnamy reklamy. Tu program trzeci